Rozdział 25. Czy mogę Ci pomóc? Proszenie o pomoc, oferowanie pomocy. Słuchaj nagrania i powtarzaj zdania. Żeby poprosić kogoś o pomoc, powiesz: Kannstu mi dem projekt helfen? Czy możesz pomóc mi w projekcie? du mi bei meiner arbeit? Czy pomożesz mi w pracy? Meinstu, dass du mir bei dieser Aufgabe helfen kannst? Czy sądzisz, że możesz mi pomóc w tym zadaniu? Żeby zaoferować pomoc, powiesz: Ich mache das für dich. Zrobię to dla ciebie. Ich helfe dir dabei. Pomogę Ci w tym. Ich kann das für Dich machen, wenn Du willst. Mogę to dla Ciebie zrobić, jeśli chcesz. Willst Du, dass ich Dir helfe? Czy chcesz, żebym Ci pomógł? Jeśli chcesz przyjąć pomoc, powiesz. O, oh, danke. Och, dziękuję. Ich danke dir sehr. Dziękuję ci bardzo. Es ist nett von dir, danke. To miło z twojej strony, dziękuję. Das wäre sehr nett von dir. To byłoby bardzo miło z twojej strony. I jeśli chcesz odrzucić pomoc, powiesz Nein, danke. Nie, dziękuję. Ich komme damit allein zurecht. Sama sobie z tym poradzę. Mach dir keine Sorgen, ich komme damit zurecht. Nie martw się, poradzę sobie.